Słuchajcie akademickiego Radia Lusna, 91 i 6 FM. Tutaj audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o e, grach wideo, i w tej właśnie audycji dzisiaj porozmawiamy e, przede wszystkim o, o nowości, jaka m, odbyła się w e, ubiegłym, w mijającym właśnie tygodniu, czyli BlizzCon 2018. Zostańcie z nami. 11 minut po godzinie 11 w audycji Masz 3 Życia, czyli audycji o grach wideo. Dzisiaj rozmawiamy o wydarzeniu, które odbyło się. 2 i 3 listopada w Anaheim w Kalifornii tego roku. To jest wydarzenie coroczne, więc można się było go jak najbardziej w tym roku również spodziewać, a wydarzenie to, to oczywiście BlizzCon, czyli impreza organizowana przez Blizzard Entertainment i oczywiście dedykowana wszystkim grom tytułom wydawanym przez właśnie, stworzonym i wydawanym przez to studio, przez tę firmę. Jak zwykle oczywiście mogliśmy utrzymać informacje praktycznie na temat każdej produkcji, która wyszła spod skrzydeł Blizzarda i oczywiście tych, których z ich skrzydeł też możemy się w przyszłości spodziewać. Zacznijmy od tego, że w Blizzardzie wielkie zmiany jeśli chodzi o kierownictwo, ponieważ rządzący tam jak na fotelu prezesa, zasiadający w fotelu prezesa od 27 lat Mike Morheim odchodzi na zasłużoną emeryturę, a zamienia, zmienia go na tej pozycji J. Allen Brack. To właśnie też rozpoczęło całą konferencję. Takie oficjalne przekazanie pałeczki przez Mike'a J. Allenowi, i też to właśnie J. Allen Brack miał zaszczyt te konferencję właśnie w ten sposób rozpocząć i prowadzić ją dalej, więc tak naprawdę no, dla nas fanów być może teoretycznie mała zmiana ale w praktyce no, prezes w jakiś sposób też nadaje tak dużej firmie przecież jakiś kierunek rozwoju więc możemy się tylko domyślać co nowego może się w Blizzardzie stać czy dalej to będzie firma, która dopieszcza swoje tytuły do ostatniego najmniejszego szczegółu nie przejmując się tak naprawdę ani datą premiery ani tym, że może się gra słabo sprzedać, bo oczywiście wszystkie gry zaraz sprzedają się na pniu, więc trudno powiedzieć, jaki kierunek obejmie nowy proces, ale miejmy nadzieję, że pozostanie wierny tym bizardowskim tradycjom, tym hasłom, że nie liczy się ilość, tylko jakość, bo z tego zazwyczaj bizard był dotychczas znany. No i może przejdźmy do tego, co na tej konferencji powiedziano, bo poruszono właściwie każdy tytuł chociażby minimalnie, bo nawet jeżeli to jakaś naprawdę drobnostka, o której już widzieliśmy dawno, to mimo to było to na Bliskonie wymienione. Może nie będę opowiadał o tym w kolejności chronologicznej, a bardziej takiej może, yy, może taki, co jest mniej ważne, co bardziej ważne, oczywiście najważniejszą rzecz o której chyba było najgłośniej, po blisko nie powiem na końcu. Zacznijmy od y, takich y, szczególików, na przykład o tym, y, co powiedziano o Starcraft 2, o którym nie powiedziano zbyt wiele. Starcraft 2 już miał swoje 5 minut y, w tym roku, ponieważ obchodzi dwudziestolecie. Y, właśnie 20 lat temu w 1998 roku się, ukazała się strategia o na nazwie Starcraft, y, która otrzymała później jeszcze jeden dodatek. W każdym razie Starcraft y, obchodzi swoje dwudziestolecie i z tej okazji między innymi właśnie oryginalna wersja klasyczna bez żadnych modyfikacji została udostępniona wszystkim, graczom za darmo. Cały czas jest dostępna, więc jeżeli jesteście zainteresowani grą w oryginalnego StarCrafta, jeżeli nadrobiliście go, możecie po niego sięgnąć całkowicie za darmo. Oczywiście z tej okazji też wydano remaster pierwszego StarCrafta, który umożliwił nam już granie w ten tytuł no, w bardziej takich warunkach współczesnych. Przede wszystkim mówię tu o grafice, ponieważ ona naprawdę się już dość posażała z tego czasu, przede wszystkim chodzi o rozdzielczość yy, tekstur, rozdzielczość samej w samej grze, bo oczywiście nie była ona modyfikowalna. Yy, tam o tym Cerkawcie nie powiedziano zbyt wiele właśnie z tego powodu, że już miał swoje 5 minut w tym roku, powiedziano o tym, że dojdzie nowy dowódca do StarCrafta 2, czyli tej aktualnej wersji i też napomknięto o tych badaniach, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, wprowadzonych wspólnie z Google. Google to firma, która zaangażowała się w badania sztucznej inteligencji przy Starcraftie. Właśnie sztuczna inteligencja miała się nauczyć w tym tytuł grać i to jest jedno z takich ciekawszych pól, na których Google działa właśnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo no jednak współpraca z producentem i wydawcą gier jest to dość ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ten właśnie dział nauki. I może jeszcze wspomnę o tym, że zapowiedziano dodatek do Hearthstone. Hearthstone to gra, która działa sezonowo i co jakiś czas dostaje jakieś nowe dodatki. Tym razem jest dodatek o nazwie Rastakan Rumble, który jest oparty na lokacji z World of Warcraft o nazwie Gurubashi Arena. Oczywiście jak zwykle możemy spodziewać się nowych jakichś ciekawych rzeczy, które zazwyczaj nas do na przyciągają z powrotem. Oprócz nowych kart oczywiście jakieś nowe wyzwania, nowe yy, areny, nowe mechaniki. To wszystko w Hearthstone będzie oczywiście wraz z premierą dodatku taka na Rumble. Oczywiście to zaledwie część tytułów yy, od Blizzard'a, u których warto wspomnieć. Do kolejnych wrócimy za chwilę. W Radiu Luz rozmawiamy o godzin od godziny 12 do 12 o grach wideo, a w szczególności o wydarzeniu związanym ściśle z, z grami wideo, które było, miało miejsce 2 i 3 listopada czyli dosłownie dwa dni temu i wczoraj w Anaheim w Kalifornii. Oczywiście jest mowa o bliskonie, czyli o konferencji Blizzarda na temat jego tytułów. Kolejne rzeczy, o których warto wspomnieć, a które wciąż jeszcze są gdzieś na dole mojej listy priorytetów, bo o najważniejszych chciałbym powiedzieć później, to na przykład informacje odnośnie Heroes of the Storm, czyli moby od Blizzarda, gry, która... Powstała na fali właśnie popularności tych, tego właśnie gatunku po tym, jak LOL chyba objął prowadzenie, mimo tego, że wydano w międzyczasie Dota 2 Heroes of the Storm. To, to oczywiście gra, która wciąż jest utrzymywana przez Blizzarda i łączy wiele jego uniwersów, bo bohaterowie w tej grze to właśnie bohaterowie pochodzący z innych tytułów, takich właśnie jak World of Warcraft między innymi, czy nawet Starcraft. Różne światy się mieszają w tym tytule i tutaj zapowiedziano praktycznie tylko jedną nową rzecz, ale oczywiście ważną dla tytułu, bo nową bohaterkę która wejdzie w skład tego całego zestawu dostępnych bohaterów. Oczywiście tam w tej grze bohaterowie są dodatkowo płatni za walutę dostępną w grze lub też prawdziwą, ale uczestnicy byli skłonni, czy też ci wirtualni uczestnicy, którzy załatwili sobie w jakiś sposób taką wejściówkę wirtualną, która między m.in. streaming tego, co się na konferencji dzieje. Tam można było tę bohaterkę dostać za darmo na stałe. I to jest co ciekawe, ta bohaterka, która nazywa się Orfia. Nie pochodzi z żadnej z Gerbizarda, oczywiście jest osadzona gdzieś uniwersum jest nadana jej jakaś fabuła, jakieś, fabułę, jakieś jakieś backstory, czyli jej historia, natomiast nie była ona dotychczas obecna w żadnym z tytułów Blizzard'a, więc jest dość oryginalna i stworzona specjalnie na potrzeby gry. Co jeszcze powiedziano o grach Blizzard'a, na przykład o Overwatch'u? Tutaj podobnie jak w of the Storm otrzymaliśmy zapowiedź nowej bohaterki, aż która, no powiedzmy, więcej można zobaczyć, na na trailerze. Tam wszystko pokazano w szczegółach, ale jeśli chodzi o Overwatch'a, to y, myślę, że jest ciekawostka, która no, miała miejsce na Bliskonie, a która y, nie ma nic specjalnie wspólnego z grami, bo chodzi, chodzi tutaj o jedną z postaci z czyli Lucio, y, który doczekał się... Y, może inaczej, Lucio to jest postać, która y, jest znana między innymi z pewnych płatków śniadaniowych, y, oczywiście wymieszanych na potrzeby gry, o nazwie Lucio Owls. I te płatki właśnie dostają swoją wersję taką realistyczną, będą miały premierę w rzeczywistości, bo Blizzard podjął współpracę z Kellogg's, czyli chyba największym producentem płatków śniadaniowych w Stanach Zjednoczonych i z tej współpracy Właśnie wynikło, wynikł produkt o nazwie Lucio Oaks, czyli te płatki siadaniowe, które dotychczas były wirtualnym produktem wymyślonym na potrzeby gry, otrzymają wersję taką rzeczywistą, którą będzie można zjeść osobiście, ale oczywiście tylko w Stanach Zjednoczonych, więc nie miejmy nie sobie nadziei, że będziemy mogli te płatki móc zjeść gdzieś w Europie. Co jeszcze powiedziano o grach Blizzarda? Oczywiście powiedziano dużo o World of Warcraft który jest jednym z takich powiedzmy głównych źródeł dochodu dla Blizzarda jest to przecież MMO, które działa na rynku już od 15 lat i jest oczywiście dostępne w trybie abonamentowym, co zapewnia stały przypływ gotówki i jest takim czymś co Blizzard no Blizzard nie odpuści, to 15 lat wsparcia dla tej gry, więc jakiś czas otrzymujemy nowe dodatki, tym razem nie o dodatku, a o patchu, który niedawno zosta czy zostanie wprowadzony, to jest patch wers wersja 8.1, której niestety już w sumie większość było wiadomo i nie, nie była zaskoczeniem dla fanów, nie było też zaskoczeniem tego, że zapowiedziano World of Warcraft Kla Classic, o, o tym też się od dawna mówiło. Jest to wersja Warcrafta, serwery Warcrafta, które wracają tak naprawdę do korzeni, czyli do tego, jak gra działała w swoich pierwszych latach i wielu ludzi za tym tęskniło, wielu ludzi o to pisało do Blizzarda, żeby takie coś udostępnili. I oczywiście nie, nie był to pewnie problem dla Blizzarda, ale dopiero po, po 15 latach, tak naprawdę, czy 16 od premiery, ta gra wreszcie, będzie Te serwery klasyczne wreszcie będą dostępne. Premiera World of Warcraft Classic zapowiedziano na lato 2019 roku, czyli jeszcze dobre pół roku trzeba poczekać, ale jeżeli ktoś tęsknił za tym starym, dobrym Warcraftem, World of Warcraftem, to z pewnością będzie w tym czasie zadowolony. Co ciekawe, ta gra będzie dostępna w ramach zwykłego abonamentu, czyli nie trzeba będzie dokupywać do niej dostępu oddzielnie, a za chwilę wrócę do Was z ciekawostkami na temat kolejnych gier Blizzarda, o których wspomniano na Bliskonie. 31 minut po godzinie 11.00 w audycji Masz 3 Życia. Rozmawiamy dzisiaj o bliskonie czyli imprezie konferencji Blizzarda, na której Blizzard mógł zapowiedzieć swoje nowe gry i powiedzieć o tym, co nowego w tych dotychczasowych. Już mówiliśmy o m.in. Hearthstone, o Heroes of the Storm czy nawet World of Warcraft. Tymczasem przechodzimy do tytułu który jest wydawany przez Blizzard'a, czyli Destiny 2. To gra, która okazała się na rynku rok tomu we wrześniu na wielu platformach było na konsolach nowej generacji, na PC-tach i właśnie ten tytuł już po roku będzie dostępny dla graczy PC-towych, niestety tylko za darmo. To jest dość ciekawe, no bo tytuł jednak wciąż żyjący, wciąż serwery mają graczy, więc tak naprawdę ładny prezent od Blizzard'a ogłoszone na, właśnie na bliskonie dla graczy pc -towych. Na czym to polega? Destiny 2, czyli ta gra będzie dostępna, niestety bez dodatków, bez tych dodatków, które się dotąd do tego tytułu ukazała jest ich dość sporo czyli wersja tylko podstawowa, do 18 listopada jest dostępna dla graczy PC-owych za darmo w ten sposób, że jeżeli posiadamy klienta Battle.net, czyli tę aplikację taką do gier od Blizzard'a, to tam w specjalnej takiej zakładce w prawym głodnym gdzie są rozdawane prezenty od Blizzard'a tam właśnie ten tytuł powinien się ukazać dostępny do przypisania do konta całkowicie za darmo oczywiście wersja podstawowa jak najbardziej też jest grywalna, więc jeżeli ktoś wciąż się zastanawia nad tym, czy do Destiny 2 podejść, no to tutaj ma jak najbardziej okazję sprawdzić nie tylko grę za darmo, ale właściwie grać w nią za darmo bez przerwy. A, ale to oczywiście tytuł, który moim zdaniem jest mniej związany z bizardem, mniej przynajmniej od tego, o którym powiem za chwilę, bo to Warcraft 3, czyli strategia, która odmieniła tak naprawdę RTS-y na zawsze. Ta gra ukazała się po raz pierwszy w roku 2002 w tej takiej wersji podstawowej, natomiast dostała jeszcze po drodze dodatek Frozen Throne i ta gra doczeka się swojej, swojego remastera tak zwanego. Blizzard to nazwa to trochę inaczej, bo zazwyczaj te gry faktycznie nazywają się gdzieś tam z dopiskiem remastered. Tutaj okazuje się, że otrzymamy od Blizzarda tytuł o nazwie Warcraft 3 Reforged. Reforged, czyli takie słówko bardziej podobne do gier typu fantasy, bo chodzi oczywiście o jakby Trudno to przetłumaczyć na polski, Forge to te... często się tłumaczy jako kuźnia, więc tak przekuta na nowo tak gra, jak najbardziej od... oczywiście odpowiada to klimatowi Warcrafta. Ten świetny RTS z... z niesamowitą fabułą, który liczy sobie już 16 lat za rok, czyli kiedy będzie miał lat 17, doczeka się właśnie wersji odnowionej. Tutaj oczywiście możemy spodziewać się tego, że wszystkie elementy tej gry czyli mapy, modele, postaci wszystkie tekstury zostaną napisane od zera praktycznie, więc naprawdę gra będzie dostępna bardziej przystępna dla graczy współczesnych. Gra też otrzyma edytor świata, więc jeżeli nam się znudzą te lokacje, te misje, które były dostępne od początku, to oczywiście mamy szansę, mamy możliwość napisania własnych. Gra będzie wspierała rozdzielczość 4K, czyli już taką najbardziej współczesną, oczywiście mało kto jeszcze posiada monitor 4K, czy chociażby sprzęt, który potrafi gry takie dźwignąć, ale oczywiście to jest remaster starego tytułu, więc nawet jeżeli mamy słaby sprzęt, to wystarczy mieć monitor 4K i z pewnością będziemy mogli się Warcraftem 3 w odnowionej wersji cieszyć się właśnie w tej rozdzielczości, już chyba wspomniałem o tym, że właśnie ta odnowiona wersja będzie miała zarówno podstawkę Reign of Chaos, jak i kampanię Frozen Throne, czyli naprawdę sporo misji, ponad 60 do ogrania ponownie. Bardzo fajny prezent od Blizzarda, mam nadzieję, że doczekamy się go, w tym, no jeszcze praktycznie, no nie rok, ale rok 2019 to jest zapowiedziana premiera, więc jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ale myślę, że to jedna z takich lepszych wiadomości od Blizzarda, co prawda nie zapowiedział nic na temat Warcraft 4, na którego też niektórzy czekają, ale myślę, że samo to, że będziemy mogli ponownie zagłębić się w uniwersum od Blizzarda już w przyszłym roku, no to myślę, że to już dla fanów sporo. I jeszcze do południa na antenie Radia Luz, audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo, w której dziś rozmawiamy o konferencji Blizzarda, która zakończyła się dosłownie wczoraj i przejdziemy może do tematu najważniejszego, ale przynajmniej takiego, który wzbudził najwięcej emocji na tej konferencji, ponieważ nie powiedzieliśmy o jednej grze, właściwie jednym, jednej takiej marce Blizzarda, na którą chyba wszyscy najbardziej czekali na konferencji. Jak wiadomo, gra Diablo, bo o niej mowa doczekała się trzech odsłon i chyba wszyscy mieli nadzieję, że w końcu dostaniemy trailer albo jakiś zapowiedź cokolwiek, nawet krótki filmik, który by w jakiś sposób powiązał tytuł Diablo z numerkiem 4, czyli czwartą częścią na kto, Diablo, na którą wszyscy czekają. Niestety nic takiego na konferencji się nie pokazało, mimo to o Diablo powiedziano sporo i też sporo się na konferencji zadziało z bardzo emocjonalne reakcje publiczności, ale może po kolei, bo Blizzard zapowiedział oczywiście kolejny tytuł z uniwersum, osadzony w uniwersum Diablo, kolejny tytuł z serii Diablo, można powiedzieć, o nazwie Diablo Immortal i właściwie wszyscy byliby nawet zadowoleni, bo gra zapowiada się bardzo ciekawie, gdyby nie to, że jest to tytuł na platformie mobilne, czyli na smart czyli oczywiście na Androida i na IOSa i to chyba najwięcej wzbudziło emocji i kontrowersji podczas tej konferencji, no bo zamiast kolejnej sporej, bogatej części z uniwersum dostajemy coś, co jest traktowane przez takich graczy, no zwykłych graczy, tych, którzy mają pc czy konsole, mocno po macoszemu. Gry mobilne zazwyczaj są uważane za tytuły przeznaczone dla tak zwanych casuali, czyli ludzi, którzy w gry nie grają powiedzmy no, może nie na co dzień, może nie na takich platformach przeznaczonych typowo dla gier, a właśnie w jakimś wolnym czasie, gdzieś na przystanku albo w autobusie i po prostu bardziej zabijają czas y, graniem w takie tytuły niż y, się w nie angażują y, jakoś bardziej emocjonalnie. W każdym razie, no to był największy ból graczy, y, którzy cały czas grają w Diablo 2, czy nawet nawet 2, ale przede wszystkim w Diablo 3. Y, może powiedzmy parę rzeczy o tym, co o Diablo Immortal powiedziano, bo powiedziano bardzo dużo. Przede wszystkim fabuła tego tytułu ma się dziać zaraz po Diablo 2 Pan Zniszczenia, a przed Diablo 3, czyli gdzieś między tymi dwoma grami. To będzie tytuł oczywiście MMO, mobilny, czyli taki, w którym będziemy mogli spotkać się z innymi graczami. Gra będzie posiadała 6 klas. To są praktycznie klasy wzięte z Diablo 3 poza, poza szamanem, bo mamy tutaj barbarzyńcę, nekromantę, łowczynię demonów, mnicha, krzyżowca, i czarownice. a fabuła jest nie skopiowana z innego tytułu, a dość oryginalna, bo opowiada Oskarnie, o Skarnie, czyli Heroldzie Grozy przybocznym potworze potworze Diablo, który tworzy własną armię po to, żeby odszukać odłamki kamienia światła i wskrzesić Pana Zniszczenia, czyli oczywiście Bala, którego graczom udało się pokonać w Diablo 2. Lord of Destruction, czyli Pan Znieszenia po polsku. Ta gra będzie posiadała lokacje znane już z uniwersum Diablo, bo będzie miasteczko Wortham, będzie biblioteka Zoltuna kula. Będą, będzie wyspa Bilefen, będzie na przykład wieża Hrabiny, którą można pamiętać z Diablo 2. Te wszystkie lokacje są wspomniane gdzieś tam w materiałach od Blizzarda i myślę, że będzie ciekawie chociażby do nich powrócić. Ale też będą oczywiście nowe lokacje w świecie sanktuarium, Będzie miasto zachodnia Marchia, które będzie takim hubem, czyli takim centrum społecznościowym tego Diablo, gdzie będzie można spotkać się z innymi graczami, czy też ulepszyć swój ekwipunek. I tak dalej, tak. Dalej no, o Diablo Immortal można jeszcze sporo mówić, mimo że to gra tylko mobilna, czy aż mobilna, no to oczywiście jest jeszcze o niej sporo do powiedzenia, ale może o tym za chwilę. Na antenie Radia Luz wciąż pozostajemy przy temacie BlizzConu, czyli konferencji Blizzarda, na której to zapowiadając mobilny tytuł Diablo Immortal Blizzard strzelił sobie wizerunkowo w stopę. Już powiedziałem o tym, czym ta gra prawdopodobnie będzie, natomiast nie powiedziałem tego, jak przebiegała ta konferencja. Jeżeli możecie sobie gdzieś znaleźć jakieś materiały na temat tego, jak to wyglądało, no to też będziecie zaskoczeni, gdy usłyszycie na przykład pytania, które padły z publiczności. Oczywiście te pytania były spontaniczne, więc prowadzący konferencję troszkę mieli problem, żeby się z tych sytuacji wykaraskać Pierwsze pytanie, które się pojawiło od pana w czerwonej buzie i on chyba już jest z tego znany, że je zadał. No to pytanie no to sarkastyczne. Czy to spóźnione prima prilis? Tak brzmiało mniej więcej to pytanie, kiedy zapowiedziano Diablo Immortal. No i oczywiście, jak można się było spodziewać, prowadzący konferencję próbowali jakoś wybronić z tej sytuacji, ale kolejne pytanie też zbiło ich stropu, bo Diablo Immortal... Wprowadza wiele mechanik, o które od dawna gracze prosili, mając na myśli oczywiście Diablo 3, czy być może nadchodzące Diablo 4, tymczasem Diablo 3 tak naprawdę nie doczekało się żadnych znaczących dodatków, poza tym, że e, oczywiście Reaper of Souls wszedł i doszła postać nekromanty i to właściwie wszystko całe wsparcie dla Diablo 3, jakie otrzymano, poza oczywiście sezonami czy, czy drobnymi łatkami. W każdym razie mechaniki, o które gracze prosili, pojawią się w Diablo Immortal, ale też padło pytanie, czy te mechaniki pojawią się na przykład w Diablo 3, które cały czas przecież jest sztandarowym tytułem z uniwersum Diablo, ale odpowiedziano ze sceny że nie. Te mechaniki nie będą włączone w Diablo 3, po czym publika odpowiedziała, no, w dość nieprzewidywalny sposób, bo pojawiło się po prostu buczenie. Wybuczano, jeżeli tak można powiedzieć, prowadzącą konferencję, całą konferencję z sali. Troszkę trudno się im dziwić, ponieważ no to nie jest to czego gracze się spodziewali po nowym tytule od Blizzarda. Też padło takie pytanie już z tym razem ze sceny, równie niefortunne, bo prowadzący konferencję zapytał obecnych na sali nie macie telefonów. Tak to pytanie brzmiało, jak gdyby posiadanie telefonu miało dyktować to, czy będziemy się cieszyli z nadejścia mobilnego Diablo. Tymczasem pojawia się wiele wątpliwości odnośnie jakości samego tytułu. Ja myślę, że z tym nie będzie akurat problemu, bo Blizzard mimo wszystko, mimo swoich y, jakichś tam y, zmian wewnętrznych cały czas stara się utrzymywać jak najwyższą jakość swoich produktów, więc y, mimo to, że ta gra nie będzie tworzona bezpośrednio przez Blizzard, a przez y, firmę NetEase, czyli chińskiego dystrybutora gier Blizzarda, no to myślę, że jakość gry będzie wysoka, chociaż cały czas ludzie się między m.in. tego, że to będzie tak zwany reskin, czyli po prostu przeróbka istniejących już gier. Ta firma NetEase chińska, która wydaje produkty Diablo na rynek chiński, ona ma już na swoim koncie sporo gier mobilnych, które, no troszkę, przypominają Diablo są takimi hackers slashami mobilnymi. I kiedy już są w samym filmy, gdzie się porównuje tytuły tej firmy, na przykład Crusaders of Light do tego, co pokazano na temat Diablo Immortal, są to naprawdę gry o bardzo podobnym interfejsie. No, miejmy nadzieję, że Blizzard zdąży dużo jeszcze pozmieniać i zmodyfikować, tak żeby ta gra faktycznie była o wiele więcej warta niż te chińskie od jej odpowiedniki. No i przede wszystkim czy przekaże nam ciekawą historię, fajną fabułę i czy da nam dużo rozrywki? Ja myślę, że tak. Mimo, że być może ta gra będzie kierowana bardziej do graczy właśnie takich mniej związanych na co dzień z grami, to wciąż może być to dobry tytuł. Z ciekawostek też można zobaczyć, że na YouTubie kilka razy już rzucano ten sam film promujący Diablo Immortal i zgarniał on za każdym razem nie tylko negatywne komentarze, ale też oczywiście sporo łapek w dół. Tak o ile było parę tysięcy łapek w górę, no to tych łapek w dół był, można liczyć już je w setkach. Tysięcy, więc to odzwierciedla reakcję graczy Diablo i tego, jak są smutni, że nie ukaże się, do, na razie nie zapowiedziano tytułu e, kontynuacji czwartej części tej, tej gry, a tylko e, grę mobilną. W każdym razie już zareagowano w wywiadzie udzielonym poligonowi Allen Adham, czyli współtwórca Blizzarda i producent wykonawczy, obiecał, że wciąż firma pracuje nad wieloma nieogłoszonymi tytułami związanymi z uniwersum Diablo. Jest to dla nich marka kluczowa i zawsze taka będzie, więc można się spodziewać, że Diablo 4 powstaje, ale oczywiście Blizzard e, nie widział, e, nie uważał tego za potrzebne, żeby zapowiedzieć ją akurat na tym blisko, nie? W każdym razie Diablo Immortal, czyli tytuł mobilny ze świata Blizzarda ze świata Diablo, jest już dostępny, dostępny, nie dostępny, a jest już jego strona w Play Store Google'owskim, na App Store jeszcze tego nie ma, tam można się już zarejestrować. w oczekiwaniu na grę, wtedy dostaniemy powiadomienie kiedy gra się ukaże, ale też mamy szansę na dostęp do niej przedpremierowy, Blizzard też taką możliwość zapowiedział, jest też już polska strona Diablo Immortal całkowicie po polsku bardzo ładna, bardzo fajna myślę, że jeżeli chcecie się o grze dowiedzieć więcej i na własnej skórze się przekonać czy to jest coś, co faktycznie za, za, ma zawieść graczy, że będzie kolejnym fajnym tytułem od Blizzard'a, tam też możecie to sprawdzić. I jeszcze jedna ciekawostka odnośnie Diablo, e, o, o której powiedziano na konferencji, oczywiście nie było to żadną nowością. E, Diablo 3 e, miało swoją premierę na Switch'a właśnie w piątek. O tym też powiedziano na Bliskonie. E, wtedy też zresztą konferencja rozpoczęła. E, no i to jest rzecz warta wspomnienia, bo jeżeli ktoś e, posiada Switch'a, to myślę, że nawet jeżeli grał w Diablo 3 sporo, to chętnie sięgnie po ten tytuł na konsoli no bo oczywiście na Switchu można w Diablo 3 grać nie, nie bezprawidowo, mobilnie, gdziekolwiek e, przy czym recenzje są bardzo przychylne temu tytułowi, jest podobno mimo, że oczywiście grafika jest troszkę słabsza to jest on bardzo płynny, nie ma żadnych zacięć w porównaniu do innych portów, bo tak to trzeba nazwać portów gier na Switcha i no myślę, że Diablo trzyma przed sobą świetlaną przyszłość, miejmy nadzieję, że czwarta część Diablo będzie również na Switchu dostępna nawet jeżeli w troszkę okronnej w formie. W każdym razie to wszystko, co dzisiaj mm, miałem wam do powiedzenia na temat bliskonu. Trzymamy kciuki za to, żeby, się uka żeby ukazała się czwarta wersja Diablo, za to, żeby Diablo Immortal okazało się grą e, fajną, która nie będzie wypchana po brzegi mikropłatnościami e, i w każdym razie żeby była wartościowa i faktycznie przekazała jakąś ciekawą historię ze świata Sanktuarium. To była audycja Masz Trzy Życia przez ostatnią godzinę Mówi do was miłość Szymczak i słyszymy się jak zwykle za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Do usłyszenia, cześć!